Witamy w podcaście numer 97 Witamy dzisiaj w doborowym składzie czyli jak zwykle od trzech podcastów czyli sympatyczny, skromny, niesamowicie przystojny Filip oraz niesamowicie... Proszę się opisać Nie ma nic do opisywania generalnie to ja, Ginger, cześć, witam wszystkich Tak to wygląda, zaczynamy 97, czyli jesteśmy po nieoficjalnej rocznicy, czyli po podcaście 100, który był nominalnie podcastem 96. Bardzo nieoficjalnym. Tak, bardzo nieoficjalnym. Ale Agnieszka, czy szykujemy coś na podcast numer 100? E, no, są plany. Plany są duże, a jak to wyjdzie, zobaczymy. A duże e, mam... to znaczy co? Czy będzie duża prezenterka? Filip, ty nie możesz o tym wiedzieć. Przepraszam, o. ale po prostu nie mogę tego powiedzieć publicznie. Iber zobaczymy. Iberaszczum, jak mówią Niemcy, czyli niespodzianka. No dobrze, Podcast 97. Dzisiaj jesteśmy w klimatach pubowo, barowo, piwno-muzycznych muzycznych. i Agnieszka, która tutaj wydaje głos, głos troszeczkę straciła. Dlaczego? A Dlatego, że koleżanka tutaj przyniosła gitarę i wszyscy śpiewamy. Słuchajcie... A... Ja nie mogę śpiewać, ja nie umiem generalnie wygląda to tak, że faktycznie śpiewamy sobie dużo, śpiewamy dużo różnych piosenek bardzo, bardzo znanych i chłopcy postanowili dołączyć się do chóru nie jestem do końca przekonana czy powinni, aczkolwiek wyszło naprawdę, naprawdę świetnie dobrze, czyli Agnieszka śpiewa a ja nie, podcast 97 mamy sierpniowy dzień wakacyjny Czyli, Właściwie wieczór. No kto słucha wieczorem, ten szczęśliwy, kto słucha rano, ten niewyspany. Kto słucha w pracy, tego pozdrawiamy. Mam nadzieję, że zostało mało pracy. Niech mu Ziemia lekką będzie. Niech mu Ziemia lekką będzie. Czyli zaczynamy podcast 97 już tak naprawdę. Agnieszka, chciałem się spytać, jak ostatni twój tydzień minął? Generalnie bardzo dobrze. Bardzo się cieszyłam z ostatniego tygodnia. Produktywnie, kreatywnie jak zwykle i oczywiście jak najbardziej kulturalnie. Jak najbardziej ze sztuką za Pan Brat. Mam nadzieję, że będę w stanie Was przekonać do tego, abyście poszli czasem do teatru, żebyście odwiedzili jakieś kulturalne miejsca. Generalnie propagujemy akcję O, czyli akcja odhamianie. Aha, dobrze. To dla wszystkich, którzy słuchają podcastu, nie tylko dla rów na całym świecie, czyli akcja O, dla wszystkich słuchaczy. Come, come, fly into my...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 Tu podcast nie tylko dla Orłów. Aga, mamy sierpniowy, przepiękny dzień. Czy dzisiaj w coś w podcaście będzie a propos kulturalnych spraw? Coś poleci polecisz słuchaczom? całego świata, na co warto iść do kina, albo do teatru, albo gdzie się wybrać, jeśli jesteśmy na przykład w najbliższym czasie w Dublinie? Wiesz, fajną sprawą jest to, że zaczyna się tutaj festiwal kulturalny, festiwal multinarodowy, który będzie w Danleri. W zasadzie już jest, bo w momencie, kiedy, w momencie, kiedy to nagrywamy, już chyba się zaczął festiwal kulturalny w Dunleary. A w zeszłym roku był fajny, byłaś? Nie, nie byłaś w zeszłym roku w Irlandii? Byłam w zeszłym roku w Irlandii, nawet a, a aplikowałam. Doszliwie? E, Do nie, nie, nie. Aplikowałam, aby być wolontariuszką w tym, e, na tym festiwalu. Natomiast niestety nie udało się, dostałam pracę i praca zaangażowała mnie strasznie bardzo czasowo, więc generalnie nie mogłam być na tym festiwalu. Nie byłam wolontariuszką na nim i nawet nie miałam czasu się na niego wybrać. To były pierwsze dni mojej pracy, także zupełnie byłam auto w sercu. Gdzie byłaś rok temu, dokładnie o tej porze? Dokładnie o tej porze. W zeszłym roku byłam na Church Street, a, czyli Dublin 7, czyli na ulicach, na których jest więzienie, <laughs> ale nie byłam w więzieniu, byłam w domu i odpoczywałam generalnie po bardzo ciężkiej pracy. Wiesz, a, początki tak. w Irlandii są trudne. Tak, początki w Irlandii są trudne, ale mm, po roku, ile już tu jesteś? A, po, ponad półtorej roku, ponad po... półtorej roku w Dublinie, tak. Tak to wygląda, półtorej roku w Dublinie półtorej rok tutaj nam tutaj przeszkadzają jacyś słuchacze z Ofu. u Półtorej roku w Dublinie... Tęskniam za Twoim wokalem. Nie, nie, ja dzisiaj mam, nie mam głosu, ale za to Twój głos dzisiaj jest kuszący po śpiewaniu i po czterech piwach, po dwóch papierosach. Na pewno słuchacze przepraszam, to dopiero trzecie piwo przepraszam, dopiero trzecie piwo, na pewno słuchaczom spodoba się Twój głos, ale o tym o Twojej osobie i o Twoim głosie i o Twojej aparycji będzie troszeczkę troszeczkę później, a to wszystko w związku z tym że... naprawdę? to wszystko w związku z tym że dostałem kilka e-maili, które wybiórczo Tobie wysłałem kilka, <śmiech> bardzo wybiórczo dostałam wybiórczy. aż dwa forwardy Tak, więc, więc no więcej nie mogę no bo... a przy okazji pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco i serdecznie czerwka którego no buziakowałam, którego buziakowałam już na stronie, w komentarzach i mam nadzieję, że teraz nasz słucha czerwek. Karbie. Jesteś wspaniałym facetem. Ale on jest z Warszawy. I pozdrawiam. On jest z Warszawy. Tak. Ale to nie szkodzi. Jest nie szkodzi? wspaniałym facetem, tak czy inaczej. Aha. Nieważne, gdzie mieszka, w Warszawie czy w Dublinie. Czerwek, pozdrawiam serdecznie. Właśnie, Czerwek miał być pozdrowiony na samym końcu z racji tego, no ale dobra. No, no to przepraszam, to jak wyrwałam się trochę przed publiką. No, czerw... Nie mogłam się doczekać. Wysłałem Czerwkowi, bo robiliśmy, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Nie wiedzą na pewno, robiliśmy sesję zdjęciową do podcastu Agnieszki, znaczy ja robiłem. Taka stylizowana, taka w, w takich. W sensie zabarwił mój sweterek na różowo, co jest kompletną mnie prawdą, okej? Okay? Y, stacja była stylizowana, po prostu Agnieszka na łonie y, Trinity College y, pozowała, nie całkiem nago, ale odsłaniała pewne tajniki swojego ciała, ja te tajniki w komputerze starałem się zatuszować, ale jest też tak zwana wersja, jest tak zwana wersja um, od, robocza, ale jeszcze nie, nie ma przyzwolenia na puszczenie tego w obieg. I właśnie jedną z tych fotek dostał czerwek w różowym sweterku no, nie mów. i napisał mi facet, facet dawaj więcej. Tak. Jak mogłeś, Filip. Jestem, jestem bardzo zła w tym momencie na Ciebie. Jak mogłeś w różowym sweterku. Moi kochani, Paris Hilton jest moją idolką. Uwielbiam tą kobietę. Jest po prostu przewspaniała. Aga jest tak e... samo wysoka jak Paris, tylko mądrzejsza. Nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie dużo mi do Paris, Paris jest przewspaniała i w ogóle, natomiast e, między Bogiem a prawdą różowy sweterek to jest to, kompletnie nie to, co mnie kręci, zupełnie nie to. Dobrze, Więc, koniec. Więc Filip, jeżeli możesz na przyszłość nie wysyłać mojego zdjęcia w różowym sweterku, byłabym bardzo wdzięczna. No tylko jedną mu wysłałem i trochę kwiatków na tym sweterku dodałem, takich dużych, taki flower power. Taki e, zasłoniły ten róż? Tak zasłoniły róż i nie tylko róż, tam takie były momenty gdzie było widać kawałek twoich bioder i, i i gołych ramion, więc też zrobiłem kwiatki w tym momencie. Nie żartujesz? Ja nie widziałam tych zdjęć, a może to nie byłam ja w ogóle filmie. Byłaś ty, może nie pamiętasz jak robiliśmy to dwa tygodnie temu, ale no dobrze, nieważne, nieważne. Dobrze, wracajmy już do meritum podcastu i wracajmy do naszych gości, których do podcastu dzisiejszego zaprosiliśmy, czyli postaramy się porozmawiać z Arkiem, który organizuje piątkowe obiady czwartkowe. Tak, dokładnie, na których właśnie jesteśmy. tak. Klujemy na górę, pogadamy z Arkiem, a potem dalsze nasze przemyślenia propo Irlandia, propo e-maili otrzymanych od słuchaczy. Zobaczymy co dzisiaj będzie. Myśli nie nieuczesane Stanisława Leca. Nie, Dokładnie. to jakoś tak było. Tak. Znowu jeszcze błyszczę raz, moją. Jeszcze raz erudycją. pozdrawiamy czerwka. Tak, i Fidela pozdrawiamy, Pozdrawiamy Tomawka, który robi nowy podcast. Pozdrawiam po prostu wszystkich naszych słuchaczy, którzy komentują i, i, i... I którzy się do nas odzywają Słuchajcie tak. kochani, jeżeli Odzywacie się do nas, jeżeli jest jakaś taka interakcja Jeżeli no. czytamy od was maile Jesteście z nami Czujemy to, że jesteście z nami Wtedy jest nam, jest nam dużo, dużo łatwiej tworzyć coś Jest nam dużo wiemy łatwiej dla kogo. Dokładnie, bo wiemy dla kogo Znamy was personalnie I myślę, że to jest właśnie piękne Także no. jeśli chcecie, odzywajcie się do nas Odpowiadamy na maile tak mi się wydaje Filip, odpowiadasz na maile, prawda? Właśnie, zastanawiam się czy nie udostępnię Ci kodu, e passwordu do e-mailu e redakcyjnego, redakcyjnego, żebyś też mogła po prostu na te kilkadziesiąt maili w tygodniu e teoretycznie kierowanych do Ciebie odpowiadać. Ja je po prostu weryfikuję i <laughs> wysyłam Ci nie za dużo, żebyś po prostu nie wpadła w megalomanię, ale... Ale, ale... Nie, ja, ja bardzo skromna, jestem w ogóle Piękna, wspaniała, inteligentna To to, masz to po mnie Wiem, o, tak Filip, dobraliśmy się Generalnie dobraliśmy się Kochani, piszcie do nas, piszcie do nas, czy wam się podoba Co byście chcieli usłyszeć, dlatego że czasami po prostu Nie wiemy, co was interesuje A Czerwek no, nam wysyła paczkę jakąś Paczkę? Tak, nie tak. mogę się doczekać tak. Czerwek, wyślij nam paczkę Nie mogę tak. się doczekać, naprawdę Właśnie, Chyba nieżywnościowa, mam nadzieję Ej, jemy dobrze, żeby nie było Jemy tak, dobrze, tak. naprawdę Aga, tak, Aga Wygląda dobrze, wygląda dziękuję bardzo. I tyle wystarczy, okej? Okay? Bo w kompleksy i pójdę znowu na siłownię. Dziękujemy, dziękujemy. Zapraszamy dalej. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. Reklama.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 Wiesz, co Cię czeka? Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Czy pan nie słyszy? Ja? Tak, pan. Słyszę. Ach, mordę kopany, no, panie. Serdecznie witamy nad jeziorem. Dublin to, nie tylko, Dublin to nie tylko plaża, morze, ale także jeziora. Mamy ogromnego psa. <śmiech> No, rzucamy. Tak, pies poszedł w wodę. Gorzka, gdzie się znajdujemy? Co to za jezioro? Jesteśmy w County Wicklow? To... Jesteśmy w County Wicklow. Jesteśmy pod miejscowością, która się nazywa Randwood. I jesteśmy przy zbiorniku wody pitnej. Dla Dublina? I dla, I dla A to się można kąpać? Bo pies się kąpie, nie, a my... Nie, nie można. Nie, ale mówię, czy ta woda, jeśli jest zbiornik pitny, to czy można się kąpać? To znaczy, że przykład... ludzie się kąpią, ale jest, są znaki, które, na których jest za, za, za, zakaz. A bo można by wejść do wody na przykład i sobie zrobić siusiu, nie? To już nie będzie wtedy pitna. Zbiornik Uff. będzie, zbiornik będzie e, obrudzony. To mam nadzieję, że w są wszystkie filtry. Tak, no tak. tak no, pies wraca jest wraca z wody. Gośka, męczyłem Cię rok, żeby z Tobą zrobić malutki, krótki wywiad. Dzisiaj jest jedyna oczywiście szansa. Wywiad oczywiście, bo Ty jesteś tutaj 11 lat. Nie przekroczyłaś jeszcze 24 lat. Znaczy, znaczy jesteś bardzo młoda i, i chciałem się spytać, dlaczego przyjechałaś 11 lat temu do Irlandii? No, może nie dlaczego, ale nie, inaczej powiemy. Nie dlaczego, to są osobiste powody i nie będziemy wkraczać w tą, w tą materię. Ale chciałbym się zapytać, jak było 11 lat temu w Irlandii, skoro, skoro większość Polaków przyjechała 3-4 lata temu jak ja? O pies przyszedł no, było z piłką. zupełnie inaczej, dlatego że, że po pierwsze nie było Polaków tylu, bo byli Polacy, którzy się osiedli tutaj po II wojnie światowej, a... Nie wiem, ludzie byli trochę inni, wszystko było trochę takie wolniejsze, ludzie byli troszkę bardziej sympatyczni jeśli trochę inaczej nastawieni do obcokrajowców. Ale tak ogólnie to chyba, w sumie chyba było dobrze, bo my się tu dobrze asymilujemy jako, mhm. jako ludzie Polacy, mi się wydaje, że jakoś jesteśmy podobni do Jelanczyków. 11 lat temu nie było w ogóle Polaków, w zasadzie mówisz, że byli tylko ci, co pozostali po wojnie. Jak wyglądał Dublin 11 lat temu? Czy Trosz... były jakieś fajne budynki? Czy, czy wiocha, wszystko zabite dechami? Znaczy nie, no Dublin jest taki, tak jak był kiedy, znaczy dalej taki sam, jest troszkę bardziej rozbudowany. W okolicach Dublina było więcej trochę zielonych pól, teraz, teraz strasznie dużo zabudowy jest, e, ale to tak samo brudny, jak teraz jest, Także... Mówisz, że jest brudny? Ja uważam, że Dublin nie jest brudny jakoś, tak? Nie wiem ja, no. ja myślę że, że czasami jak się przechodzi w sobotę albo w niedzielę rano to, no to po prostu No to tak jest... no to wiadomo że no. zażygane wszystko no. i te no to nie chodzi się rano chodzi się wieczorem chodzi się w ciągu dnia mniej więcej no. póki jeszcze nie ma wiesz zażyganych chodników no to no, no, tak jest nie pełno gum na ulicy a teraz słyszałaś że ma być podatek od gum że w każdej gumie sprzedaje kto kupuje gumę w Dublinie albo w Irlandii ma płacić 12 centów za to że taki podatek gumowy żeby łatwiej chodniki sprzątać to jest dobrze, no. Czyli... Ale tak ogólnie mi się wydaje, że Irlandczycy bardziej śmiecą. Są tacy bardziej Aha. wyrzucają jakieś tam papiery zamiast do kosza to na, na, na ziemię. Jest jakoś hmm. tak. tak to wygląda. Czyli 11 lat w Irlandii, czy ciężej było na samym początku? Czy na przykład, czy teraz jest łatwiej? Albo wcześniej było 11 lat temu łatwiej, a teraz jakoś nie wiem ciężej Ci się żyje? Ogólnie nie narzekasz? Tak. Nie narzekam. Nie mogę narzekać, bo jakbym tak bardzo hmm. narzekała, to bym wróciła do hmm. domu. a hmm. Jest łatwiej w tym sensie, że, że można kupić polskie jedzenie. Nie ma tego, tego takiego kryterium totalnego tęsknienia za domem, bo, bo i na, naprawdę jest strasznie dużo Polaków, strasznie dużo rzeczy można kupić z domu. Łatwiej się porozumiewać z domem, bo, bo rozmowy telefoniczne są Skype, te w sensie. sprawy, tak, internet. 11 lat temu był internet w Irlandii? Był internet, ale to się siedziało po kafejkach. To było takie troszkę jeszcze takie bardziej... No nie wiem, trzeba było zrobić czas. Nie było tak, że o, teraz mam 5 minut, to zadzwonię, czy tam skontaktuję się z rodziną. A teraz już jest tak o wiele łatwiej. 11 lat temu Arek, który ze mną prowadził podcast, przyjechał temu. Just, yeah, yeah, just one minute. last one minutes. Arek, który przyjechał do Irlandii 5 lat temu, to jest jedyna osoba, którą znam, która była... E, tak długo, 5 lat temu, a tu Gosia 11 lat temu. Ja, to jest strasznie, strasznie długo. Dobra, Gośka, pracowaliśmy razem ponad rok. Nie wiem, czy się polubiliśmy, czy nie, ale jakoś tak ten, jakoś nam dobrze było. Teraz Gosia niestety zmieniła pracę, Miesz, pracuje już w zupełnie innej firmie. No i tęsknimy za nią. Czasami się wybieramy na właśnie takie weekendowe wypady. Czyli co? 11 lat w Irlandii i nie ma prawa na co narzekać ogólnie sześć biorąc. Ja, chyba na takie rzeczy, na które się mhm. wszędzie narzeka. No. Oprócz tego wszystko w porządku. Czyli wszystko w porządku. To tyle. Będziemy wszystko się kończyć. Pies nam lata. Cały mokry wskoczył do wody. I co już może rzucimy piłkę jeszcze komuś innemu Tutaj kto lata? W ogóle jesteśmy w, w lasach. W Irlandii. w Irlandii jest bardzo mało lasów, a tutaj jesteśmy w lesie. To jest na południe. Nie, czekaj, gdzie, to jest? gdzie jesteśmy? Na dół od Dublina. Kanty Wicklow. Kanty Południowy Wschód, gdzieś niedaleko Glendalo. Może dzisiaj jeszcze do Glendalo zajrzymy do, do świętego Kevina. Dziękujemy. Stop, that talking. Stop that talking! Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio.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 Masa krytyczna przestała istnieć. I to jest kurwa skandal ryjący. Ale oto powraca po wiekach czekania. A dlaczego? W imię zasad, skurwy synu.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 Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my god! Zaprasza Łukasz Witkowski. Artuś, Idorowska. coś tu nie gra, minęła północ, a teraz łączymy się z Krakowem, skąd usłyszymy zwierzę mariacki. с падой Стрих на вробле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 Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Dublin, Irlandia, wakacje 2007. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Serdecznie witam tutaj siedzącą w różowym swetrze no ja ci Agnieszkę. Dam różowy. tak, niebieskie spodnie z takimi ogromnymi dziurami na kolana. Agnieszka, napisała na mnie słuchaczka z Danii. Pozdrawiamy wszystkich Duńczyków którzy słuchają podcast nie tylko talów. Wiem, że mamy trzech polskich Duńczyków słuchających podcast. Pozdrawiam też Gosię Samosie, która była w Danii na wakacjach. Znana tutaj już nie jedyna polska podcasterka, bo już mamy drugą, czyli w to... Twojej osobie, drugą. Na razie jeszcze nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jesteś tak zwana upieczona, ale A, dopiekamy Cię. Dopiekamy. W każdym razie tak. Miałem, o, no, Cicho. Dziewczyny słuchają moje wszystkie. Nie możemy tak mówić. Może, Dostałem maila od Kasi i Kasia zwróciła się do mnie z taką sugestią, żeby coś powiedzieć o, o Irlandii, ale tak nie jak w słownikach. E-mail brzmiało mniej więcej w ten sposób, że Duńczycy lubią Wywieszać flagi przed domami. Lubią e, jeść e, chleb z czekoladą w takich wąskich, wąskich e, e, listeczkach. Lubią nie zamykać drzwi od domu, lubią nie zamykać e, samochodów. Em, w Polsce by to nie przeszło. E, lubią wystawiać dzieci w żłobkach, e, może nie w żłobkach, ale w przedszkolach na dwór na, cza, na czas drzemki. Nawet kiedy pada, nawet kiedy, kiedy wieje wiatr, kiedy ten... W no takich to? takich specjalnych... E, e, e, żeby ich tam nie zawiało i nie zapadało, ale, ale, ale prosiła mnie, żeby może przybliżył taką Irlandię, taką z naszego punktu widzenia, czyli... Em, Coś takiego, czego nie znajdziemy, nie wiem, w słownikach, w jakichś przewodnikach, nie wiem, co Ci się nasuwa na, na pierwszy, taki, na pierwszą myśl, Jaka, ja, jacy są ilanczycy, tacy, nie wiem, jakby to powiedzieć, jak ja Ci się pytam, ilanczyk znaczy, odpowiesz? Um, Irish breakfast i chipsy na kanapce. To, to była pierwsza rzecz, która po prostu mnie zdumiała w tym kraju, że Irlandczycy jedzą normalnie chleb, kanapkę, a na to chipsy. Takie zwykłe chipsy, wiecie, jak lejsy, mm. czy coś w tym stylu. I, i oni mają takie śniadanie. Znaczy, oczywiście nie tylko takie, no. ale a, chipsy są wszędzie. Chipsy mm. są dodawane do, do wszystkiego. Natomiast co bym powiedziała o typowym Irlandczyku? Irlandczyk fan sportu. Naprawdę jest to kraj bardzo sportowy. Bardzo dużo turniej się tutaj odbywa w różnych dyscyplinach sportu. I co? No właśnie, przepraszam, gdzie Pani w i rugby. Też taką mam zieloną. Gratuluję. Mm -hmm. W każdym razie e, jest to naprawdę bardzo, bardzo o kraj i e, ostatnio byłam na przykład na meczu. Na meczu herlingu. E, herling, Tak to dobrze wymawiam? No, no to to z kijami latają. Tak, ki latają z kijami. Mają małą piłeczkę. Trochę się czułam jak e, w Harrym Potterze. E, tak tak biegali szybciutko, latali i w ogóle te piłeczki śmigały mi przed, e, przed oczami. Natomiast co mnie, co mnie zaskoczyło, był to mecz młodzików, czyli chłopcy do lat 21 grali, bardzo przystojni zresztą, co wbrew pozorom da się tutaj znaleźć. No i stadion był pełny, słuchajcie, był absolutnie pełny, tam się nie dało szpilki włożyć, było tyle ludzi, tyle kibiców i, i fantastyczna sprawa, słuchajcie, nikt się nie pobił. Ja wiem, że to brzmi niesamowicie i wręcz niewiarygodnie, ale nikt się nie pobił tu właśnie jest tak, że akurat teraz, pod koniec wakacji, na początku września, kończą się finały, w zasadzie może nie finały, kończy się liga, zaczynają się finały wszystkich Irish sportów, czyli harlingu i Irish futbolu, czyli jak się nazywa to, co grają w piłkę rękami, to siatkówka. czeka, jak się nazywa. Nie, rugby nie, rugby nie. No, no, ten irlandzki futbol, wiecie, do doskonale o czym mówię. Um, w każdym razie, stadion 80 tysięcy, siódmy chyba stadion na świecie. Mhm. Um, tysiące ludzi, tysiące narodowości, tysiące e, różnych fanów i raczej oprócz... takich I wcale nie tanie bilety. No wcale nie tanie bilety i pewnie oprócz jakichś tam faków i jakichś takich innych rzeczy, to nie ma przemocy. Wszyscy nie. może się nie do końca nie to, że nie lubią, ale nie ma przemocy ale fizycznej. Za, ale są za to zawody w przekrzykiwaniu się. Na przykład o, stoi to sobie... Um, ja byłam okrad na meczu Dublin ko kontra Offline i stoi obok siebie pan oflagowany, kompletnie wymalowany, kompletnie w barwy dublińskie. Drugi pan obok niego stoi w takim samym stroju, tylko przeciwnej drużyny. I po prostu krzyczą: Go, Dublin, go, offline, go, offline. And... I po prostu niesamowita atmosfera. Mnóstwo dzieci w ogóle tam było. Naprawdę mnóstwo dzieciaczków, kobiet, rodziny. Naprawdę fajna sprawa, słuchajcie. To jest niesamowita, niesamowity pretekst do tego, aby wyjść z domu. Rodzinnie. Rodzinnie, Wiesz, tak to jest, tak czego nie widziałem gdzieś indziej na świecie, na przykład jak są mecze w irlandzkie, sporty, to na przykład jak tutaj w Dublinie jeżdżą samochody, to mają za szybę tylnią zazwyczaj przyczepione takie chorągiewki. chorągiewki na przykład. tak. Właśnie i takie, to się jakby tak przyczepia, podkręca się szybę na maksa i wtedy ta chorągiewka się usztywnia i sobie jeżdżą. Autobusy, samochody jakby demonstrują swoje barwy. Przynale, wojenne. wojenne do klubu, tak to wygląda i dużo ludzi chodzi w ogóle w sportowych strojach tutaj, nie, nie mówię o kobietach, że wstają rano w piżamie i potem cały dzień chodzą i potem ludzie się śmieją, że nie wiadomo czy wróciła z łóżka czy dopiero idzie, no. ale, ale ludzie tutaj ogólnie mam wrażenie są usportowieni bardzo. Jeżeli sami sportów nie uprawiają, to na pewno są kibicami. Tak to, tak to jest. I powiem Wam szczerze, że to jest niesamowita sprawa. Atmosfera na tym stadionie, na którym byliśmy, była po prostu wspaniała. Ja naprawdę naprawdę, na cieszyłam, naprawdę cieszyłam się, że tam byłam. A poza tym, mecz Mecz był fantastyczny. I no i poznałam reguły tej gry, które są w ogóle dla mnie totalnie kosmiczne. abstrakcyjne, kosmiczne. Widziałeś, że oni grają tymi laskami, i tam mało no. kto ma e, jakiś kask albo, albo, albo coś takiego na, na głowie. To jest niesamowite, wiecie, bo <śmiech> nawet wrak. W irlandzkim rugby, oni mają tam jakiś mały kask na, na głowie i to wszystko. Tak agresywne sporty jak Mragby dla nie mają kaski, mają jakby takie czapeczki. Takie czapeczki, Ta te ten... no, dokładnie. No. Takie właśnie jakby małe kaksi, kaksiki. No kaksiki. kaksiki. kaksiki. Ta, kaksik to jest taki, taki mały kask. Mały kask. <sum> tak, Nowo, nowotwór e, podcastu. Dokładnie, podcasty nie tylko dla orłów. W każdym razie faktycznie jest to bardzo usportowiony naród. Miła, miło, miło widzieć coś takiego, że jednak nie tak jak w Polsce, wiecie, jest, idzie się na stadion, nie wiadomo czy się wróci do domu. Ale zobacz, na przykład w Stanach są też rugbyści, ten amerykański futbol, gdzie w zasadzie futem w ogóle nie grają, a oni mają takie wielkie te kaski, wielkie te bardziej. Czy to jest taki, forma, obra taki przerost formy nad treścią? No, trochę mi się wydaje, że wiesz, większej rzeczy, które są amerykańskie, są plastikowe i jest to nad treścią. Czy to jest moje osobiste zdanie? Moje troszkę też, ale y, przygotowuję się, Tak nie, jeszcze nie wiesz o tym, ale myślę, że jeśli masz takie same zdanie jak ja, to możemy być bardzo ciekawymi prelegentami, żebyśmy mogli zrobić taki antyamerykański podcast. O, taki to jest dobry. O, o największym terroryście na świecie. Stany, Stany Zjednoczone. Tak, dni są policzone, ale tam terrorystów ja jest więcej. Też że myślę, że po mm, moich wakacjach, czyli na początku października myślę, że, że możemy czasnąć jakiś podcast o terroryzmie czyli, czyli, czyli tak, tak wygląda. Imperializm amerykański Coca-Cola. Imperializm, czyli Coca-Cola. Coca dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi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 Dzisiaj Agnieszka em, przeprowadzi właśnie takie spotkanie dźwiękowe z jednym z nich. Zatem Agnieszka, oddaję Ci mikrofon. No tak, mamy tutaj, dorwałam Michała, dorwałam Michała na spotkaniach czwartkowych. E, Michał obiecał, że chichotać nie będzie, aczkolwiek z tego co słyszałam jest strasznie przystojny i dobrze zbudowany, jak to Filip wcześniej określił. A więc Michale, oprócz tego, że lubisz chodzić po górach, po górach Wicklow, zaaranżowałam już pewne spotkanie, dostałam trzy różne numery telefonu Michała. Okazało się, że wszystkie są takie same, co bardzo mnie ucieszyło, bo ułatwiło to generalnie sprawę, ale oprócz, oprócz chodzenia po górach, chodzenia po górach Wicklow, czym zajmujesz się w życiu? Uh. Ciężko w tym momencie sprecyzować dokładnie, ale jestem informatykiem. I zajmuję... To dość szerokie pojęcie, no, no tak? Właśnie, no właśnie, I no generalnie zajmuję się programowaniem .NET-a i generalnie język C-sharp, no komputery, komputery to jest, to jest moja domena. Podcast komputerowy, jak Filip już nam tutaj zapowiedział, będzie dopiero w przyszłości, informatyczno-komputerowy, jakkolwiek by to nie brzmiało. A co robisz tak poza tym, poza pracą? Poza pracą. E, jestem hobbystą, także poza pracą zajmuję się pracą. O Nie, Nie, nie, to, to jest moje, to jest moja pasja, to jest moje zamiłowanie i to nie sprawia im problemów. Ale czekaj, czekaj, jak to wygląda? Znaczy, siedzisz koło komputera i go głaszczasz na przykład, mówisz do niego, <laughs> podlewasz go, no nie wiem. No nie, no, głaskanie jest wskazane na pewno, bo to... Ale nie, no, wiesz, siedzisz, siedzisz w pracy, no, robisz w pracy to, co, to, co trzeba zrobić, a przejdziesz do domu, no, i trzeba się uczyć. No, to jest taka, taka dziedzina, że cały czas to wszystko idzie naprzód, no i trzeba, trzeba się uczyć, żeby, żeby być na bieżąco. No na pewno. A czego w tej chwili y, się uczysz? Teraz, teraz e, Windows Communication Foundation, także... <laughs> Ej, to było dobre, tak? To było dobre. Myślę, że wszyscy słuchacze są zachwyceni i każdy wie, o co chodzi. Generalnie ja jestem blondynką, farbowaną na rudo, ale mimo wszystko kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówisz do mnie. E, no, no, tak się składa. No, prowadzę bloga i no, podejrzewam, że osoby, które nie są związane z e, komputerami i programowaniem, i mają zielonego pojęcia o tym, co tam piszę, także no. Okej, okay, no to tak krótko i jak do przedszkolaka. O co chodzi? E... Oj, to, to jest dobre pytanie, bo nie potrafię tego tak określić. No generalnie chodzi o komunikację. Komunikację między, między różnymi procesami. Ja zomyślałam, że powiesz płciami na przykład. A to, to, no nie, no. Aż tak pijany nie jestem. My w ogóle nie jesteśmy pijani, zaznaczam, że nie piliśmy alkoholu wcale. Siedzimy sobie teraz w bardzo przyjaznym miejscu. Popijamy sobie soczkiem tudzież wodą mineralną. To, o czym Michał wspomniał w ogóle kompletnie nie wiem, co miał na myśli. Natomiast wracając do Twojego zamiłowania, do Twojej pasji, do Twojego życia. Zajmujesz się informatyką, ok? Pasjonujesz się tym i generalnie wieczorami, rozumiem, studiujesz kolejne tajniki wiedzy. Nocami również. Co, co Cię nakręca do tego tak naprawdę? No, to jest kolejne dobre pytanie. Bo... No, no, jak... Mam same dobre pytanie. E, co Ty lubisz robić? Lubię teatr. No właśnie. I co Ciebie napędza, że zajmujesz się teatrem? Przepraszam, to ja tu pytam, tak? No, no nie, ale no, to jest takie... Odpowiedz mi, no bo... Wtedy może ja będę w stanie udzielić Ci odpowiedzi. No ale nie leć schematami, no bez sensu. Powiedz, co Cię nakręca do tego, aby zajmować wiem. się dokładnie tym, czym się zajmujesz. Ale ja naprawdę nie wiem. To jest, to jest, no, jeśli coś Cię interesuje, je, jesteś pasjonatem, to bez względu na cenę, jaką musisz za to zapłacić, no będziesz to robiła, no, no taka, taka jest prawda. Jesteś artystą w tym, co robisz? Ktoś kiedyś mi powiedział, że programowanie to jest być ścisła dziedzina, że być artystą w tym I artyści jako programiści się nie sprawdzają Aczkolwiek myślę, że odrobina jakiegoś takiego sposobu podejścia do, do, do tego co się robi Że to jest jakiś artyzm, musi w tym wszystkim być Inaczej, inaczej nie ma pasji Okej, okay. a powiedz mi coś na temat gór, Wicklow a no, są góry. Jesteś typem górołaza? Tak, zdecydowanie. zdecydowanie góry to jest pasja, bieszczady, tatry, karkonosze, to jest to jest moje. A przechadzasz się czasem po górach Whitlow? Ostatnio nie miałem okazji, aczkolwiek zrobiłem sobie, zrobiłem Wicklow Trail i no bardzo bardzo przyjemna, przyjemna trasa. No to nie są góry, to nie są takie góry w mniemaniu Polaka, że wielkie tatry, wielkie wielkie wielkie przestrzenie, coś to jest raczej, raczej dzika okolica, dzika, ale no, to są pagórki, to są pagórki. Do których gór polskich, dlatego że myślę, że w większości słuchaczy znają polskie góry, przyrównałbyś góry Wicklow? Nie wiem, podaj mi jakieś różnice, jakbyś je opisał. Jak znajdujesz góry Wicklow w stosunku do polskich gór? Na pewno to nie są góry jakieś typowo skaliste, na pewno nie są teatry, Tatry, na pewno nie są to Karkonosze, jeśli już, to bym przyrównał do Bieszczad. Bieszcza to są takie pagórki, łagodne, długie szlaki, dzikie, dzikie, dzikie że można iść parę dni bez, bez, bez kontaktu z ludźmi. To jest bardzo relaksujące, przynajmniej dla mnie. A gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się wybrać razem z Tobą na przechadzkę, to co by się im polecił? A. Jego mailer <laughs> Tak, dokładnie. E, Sakowicz-Emałpa Gmail.com. Kochani, jeżeli macie ochotę przejść się w górę Wicklow i nie macie towarzystwa, Michał na pewno, na pewno z Wami się przejdzie, jeżeli tylko oczywiście czas mu na to pozwoli. Pozdrawiamy wszystkich Górołazów. Tak, oczywiście pozwoli, pozwoli czas i pozwolą, e, może nie tłumy, ale kilkanaście wielbiciele, które Michał na każde spotkanie ze sobą tutaj przyprowadza, pilnują go, stawiają mu piwo i odwożą do domu. To jest idealny układ. Coś, coś w tym stylu. Nie rób konkurencji. Nie, dobrze. Agnieszka, dziękuję za wywiad. No i ja myślę, że z Michałem spotkamy się jeszcze za jakiś czas, za, może za dwa tygodnie, może za miesiąc. W podcaście pod tytułem zabawki, zabawki Mężczyzn, czyli będzie o komputerach, o tym, co chłopaki lubią. Jasne, komputerach. Tak. No tak, no, no tak, no, no, no, no, no, no, no tym, co chłopaki lubią e, i co widzą w, klawi w klawiszach, tak może w ten sposób. Dzięki bardzo i może znajdziemy jeszcze następnego gościa. No, idę na taras i wracam zaraz. A? Podcast, Nie tylko Allah Jest takie miejsce w Dublinie stoi teraz około nie wiem, 20-25 samochodów. Dużo ludzi. Jest takie miejsce w Dublinie przy lotnisku, gdzie można obserwować samoloty startujące i lądujące. Właśnie przed nami stoi malutki, to jest Airbus, Air Lingusa. Może będzie słuchać jak startuje. Zaraz full power. Tak, tak wygląda, tak słychać jak startuje samolot. Jest pas i obok mniej więcej 20 metrów od pasa jest droga. Droga prowadząca między innymi do Harrystown. To jest takie główne główna baza autobusów, ale wzdłuż tego pasa jest droga i właśnie mamy niedzielne, nie poniedziałkowe popołudnie, ale wolne popołudnie, bo Mamy dzisiaj dzień wolny jak to nagrywam i właśnie mnóstwo ludzi zamiast jechać gdzieś do domu na wycieczkę na spacer stoi sobie w samochodach albo na samochodach siedzi sobie jest tutaj taki, takie podniesienie można wjechać samochodem bardziej terenowym wyżej i obserwować jak samoloty startują lądują na razie mamy raz dwa trzy cztery samoloty w kolejce do ATR przygotowuje się do startu może będzie słychać samochody tu jeżdżą ulica jest dość ruchliwa samolot, już widzimy jak ląduje mu prawie na plecach, a Flybees ciągle stoi, czyli o, daje poweru trochę, czyli rusza. Mamy w kolejce mamy drugi ATR śmigłowy i mamy jakiś chyba Air Lingus, ale teraz w kolejce będzie lądował samolot kolejny. O, już widać następne światło, dalej dalej w kolejce. Szczepan kiedyś robił bardzo fajny podcast o samolotach, ale on raczej podsłuchiwał te samoloty, my tutaj je podglądamy. Samolot, przed chwilą lądował e, nowy samolot, takich, nie wiem, czy to będą nowe barwy Ryan Radtke, jasno-niebiesko-niebieskie o, duży taki Erlingus podjeżdża, ale czekamy na kolejkę co to ląduje, zielony Erlingus ląduje zaraz zaraz zobaczymy, jak lą one troszeczkę y w momencie, tutaj gdzie nagrywamy to one startują, zaczynają swój start ale koł o, właśnie ląduje tak, właśnie lądował Erlingus to chyba był lot z Krakowa się wydaje, bo, to, bo, bo ten bo smog wawelski był na skrzydle to chyba właśnie ten no i daleko mamy samolot, który podchodzi do lądowania, ale tutaj nam Erlingus Enli podjeżdża no i to tyle, tak to wygląda polecamy wszystkim bardzo tutaj ten punkt widokowy na samoloty, dużo naprawdę ludzi ja sobie zrobię zdjęcie proszę bardzo, w można zobaczyć padać napadać to malutku kończymy zobaczymy jeszcze, żeby jakiś duży samolot tutaj do nas podjechał i wystartował narobił dużo hałasu i to będzie tyle i zapraszamy wszystkich po prostu na lotnisko w Dublinie, żeby sobie pooglądać samoloty, ja mieszkałem 20 lat na lotnisku i samoloty mnie fascynują są pewne granice, których przekroczyć nie wolno czyli pogoda, pada nam zaczyna nam padać, chowamy się, jedziemy już do chaty, to tyle, dziękujemy Prost z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. Jeszcze raz, bo się nie nagrywało. <grywa> Serdecznie witamy przed chwilą. Rozmawialiśmy z przystojnym bardzo i atrakcyjnym Michałem. A teraz mamy również ogromną przyjemność spotkać równie przystojnego, ale już mniej atrakcyjnego dla kobiet, czyli, czyli Arek. Czyli co, oddajemy na początku głos Agnieszce, która na pewno użyje zaraz jakiegoś ostrego pytania na sam początek. Wiadzik taki mamy dzisiaj właśnie z człowiekiem, który organizuje piątkowe obiady czwartkowe. Udało nam się go zinterviewwać miesiąc temu przez mój telefon, ale niestety jakoś była zła. Mówiłem, że wrócimy do tego. Zatem wracamy. A dokładnie wraca Agnieszka, która zasypie naszego gościa, przemiłego przy, przy, przy okularnika, gradem myślę, że trzech, może czterech pytań. Co ty myślisz? Jak już wcześniej wspomniałam, tym blondynką, więc raczej myślenie nie jest moją mocną stroną. Nie jesteś, nie natomiast taką blondynką całkowicie. Tak, farbowaną narodą, nieważne. Generalnie, generalnie, o co chodzi? Jesteśmy tutaj właśnie na obiadach czwartkowych w piątek. Organizatorem tych obiadów czwartkowych jest właśnie Arek. Chcielibyśmy z nim troszeczkę porozmawiać, natomiast ja nie sądzę, żebym była dla niego dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ostra. Więc na dzień dobry chciałabym się zapytać... O taką rzecz myślę strasznie prozaiczną, więc w serii tendencyjne pytania. Arku, który to jest obiad czwartkowy? Właśnie się doliczyłem, że to już ponad rok się tu spotykamy, ponieważ na początku spotkania było organizowane co tydzień. W tej chwili organizowane są co dwa, więc nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie. Na pewno ponad 50. Dlaczego my z Agnieszką zostaliśmy zaproszeni teoretycznie dopiero miesiąc temu? szczerze. Tak naprawdę zostałeś zaproszony to ty, nie Agnieszka. Agnieszkę jeszcze wtedy nie znałem. Dzięki, stary! Po <laughs> prostu czuję się świetnie. I to, to była taka mała odpowiedź na temat tego, kto tu a. ma być niedobry. Dobrze, a, a skąd ten pomysł właśnie zapraszania ludzi z jakąś ideą, z jakimś, z jakimś pomysłem? No właśnie dlatego, że mam już dosyć użalania się ludzi nad sobą, słuchania tego, że Polakom w, Pol w Irlandii jest niedobrze, bo generalnie uważam, że większość moich znajomych to są ludzie, którym się tu naprawdę fajnie układa, którzy są zadowoleni z tego, że tu są. I właśnie dlatego chcę im pokazać też ludzi, którzy również są zadowoleni. Chcę zerwać z tym mitem, stereotypem Polaka, który jest, nie wiem, wykształciła, który pracuje za 1200 euro brutto. Bo są tu Polacy, którzy pracują za 2200, za 5200 również. Ale, takie ostatnie pytanie w naszym takim preview do podcastu, który będzie z tobą. Chciałem się spytać, dlaczego jesteś takim społecznikiem internetowym? Dlaczego pomagasz ludziom tutaj, szczególnie Polakom? Ja mam wrażenie, że Polacy to jest tutaj... Dasz im palec, będą chcieli całą rękę i nie powiedzą jeszcze dziękuję. Szczerze? No, myślę, że jesteśmy szczerzy. Szczerze. Pół roku temu myślałem, że chcę być społecznikiem dla samego społecznikowania. Potem, kiedy zaczęło mi się udawać wszystko, co robię tutaj dla powiedzmy, społeczności lokalnej, kiedy udało mi się założyć fundację, kiedy zaczęły mi wychodzić obiady czwartkowe, kiedy, nie wiem, udało mi się organizować jakieś spotkania grupy, która chciała coś robić tam dla Polski i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie stwierdziłem, że, że może warto spróbować czegoś innego. W tej chwili chcę zostać posłem na Sejm Rzecz za lat jakieś 15. I to jest powód, dla którego robię to, co robię. Cynicznie, ale szczerze. Dla diety? Wiesz co, nie chcę. O, i widzisz, i w tej chwili to, co powiem, zabrzmi jak cholerne skurwysyńskie granie pod publiczkę. Ale mam nadzieję, widzisz, ja chcę zostać w Irlandii przez kolejne 5 lat. I mam nadzieję, że przez te 5 lat zarobię takie pieniądze, że nie będę musiał brać diety w Polsce. I czyli, chciałbym. Czyli kraść. Nie, Chcia... właśnie nie. Chciałbym mieć, zarobić tyle pieniędzy w Irlandii, żeby nie musieć brać pieniędzy, nie musieć kraść i tak dalej. I to jest właśnie granie pod publiczkę. No, nie, nie ma co ukrywać. No. Cynicznie i szczerze. Nie bójmy się tego słowa. Tak, on gra pod publiczkę. Tak, tak. I, ale przynajmniej jest szczery. No. Może wreszcie ktoś to w Polsce doceni. No. No może, ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy wrócą do Polski za lat 5, 10, 15, może w końcu zmienią ten kraj. Mam nadzieję i właśnie do tego zmierzam. Niedługo napiszę coś o tym, mam nadzieję, że ktoś skoczy na mojego bloga i o tym przeczyta. Dobrze, adres do bloga bym prosił i chciałbym wspomnieć coś o fundacji, bo to jest fajne. Ostatnio zbieraliśmy trochę pieniążków. Dzisiaj chyba nie było zbiórki? Nie, dzisiaj absolutnie nie było, natomiast były osoby, które po prostu przyszły do mnie i, i wpłaciły i dały mi po prostu pieniążki właśnie na fundację. Generalnie fundacja to jest fundacja Szemrok Koniczynka. To jest fundacja, która zbiera pieniądze na biedne, a zdolne dzieci w Polsce oczywiście, takie, które wyciskają łzy w oczach, w oczach w, w wkładających na to pieniądze, tak, oczywiście, ja, ja również. I szczerze, szczerze udało nam się już kupić do tej pory jeden komputer, który pieniądze na, na, pieniądze, na który wysłaliśmy do Polski i, i właśnie w tej chwili jakiś dzieciak w Polsce ma właśnie komputer. Właśnie dzięki temu, że... Jakiś. Jakiś zwyczajny. Nie znam. Ja absolutnie nie znam tej osoby. Ja nawet nie znam tej fundacji, na konto, w której wpłaciliśmy te pieniądze. I właśnie na tym to ma polegać. Nie wiem, nie wiem. Natomiast ja ufam. Jeżeli ktoś mi zaufał na tyle, żeby wpłacić te pieniądze mi, te 500 euro, które wysłaliśmy do Polski, ja mam nadzieję, że tak samo jak ja zaufałem, że tak samo mogę zaufać tym osobom, którym wysłałem te pieniądze w Polsce. Nie wiem. Może się mylę. Może się strasznie mylę. Ale jeżeli będziemy traktować ludzi tak, jak traktują to Polacy, to wychodząc z założenia. 80% Polaków uważa, że inny Polak jest zagrożeniem. Ja uważam, że, że to jest nieprawdziwe. I nie wiem. Może się mylę. Może rzeczywiście te 80% ma rację. Ale, ale ja wolę być w tych 20% uważających, że, że może jednak ci Polacy naprawdę nie są tacy źli. Może się mylę, nie twierdzę, nie twierdzę, że mam rację. Ale może jednak. A może to jest rzeczywiście granie pod publiczkę po to, żeby zdobyć jak najwięcej głosów. Kto wie. Ufajmy sobie, ufajmy Polakom. Tak Polak można. Polakowi wilkiem, nie ufajmy sobie, natomiast... Próbujmy, próbujmy zmieniać stereotypy. O, tu stoi własne. Michał, chciałem się spytać, y... Arek wspomniał o komputerze Z2000. Jako programista komputerowy z 2000 można kupić porządny komputer? Zdecydowanie tak. Dla dziecka taki multimedialny, jak to teraz mnie się mówi? Tak, myślę, na pewno, na pewno jakieś nic strasznego, strasznie dobrego, ale... Przyzwoity sprzęt, który, na którym można pracować, no da się kupić za 2000. To jest głos od y, człowieka z biznesu. Arek, ostatnie słowo? Co Ci przychodzi na myśl? Na... Przepraszam cię. Co ci przychodzi na myśl, żeby zakończyć ten wywiad? Szczerze, bardzo czekam na pytania, które wymyśli Ginger. Dobrze. Urzekła, mnie jej wersja... Urzekła mnie jej wersja tego, że będzie bardzo, bardzo krwiście. Bardzo na to czekam. Ja bardzo, Przecież bardzo chcę. To znaczy kto, tak, kto wygra. Tak. Irlandczycy tutaj obstawiają wszystko, więc myślę, że to też możemy włączyć w ramach obstawiania. Nie powiedziałam, że będzie krwiście. Powiedziałam, Arek, bój się. Chyba było. Wszystko nagrywamy. Wszystko nagrywamy. Dzięki, dzięki, dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Proszę się, rozejść, rozejść się! Panie, panie! Panie, weź pan, to Idź pan stąd! Idź pan stąd. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. Aha, jeszcze jedno. Pan to się za Gomułkę powinien przebrać. Gada, pani, gada. Zadzwonimy w Wigilię. Całujemy was. Ja coś też. Pa!